Z Prus Wschodnich rozwija się niemieckie natarcie na Przasnyż i Mławę. Gdynia i Westerplatte w samym Gdańsku trzymają się. Załoga Westerplatte otrzymała przez radio pochwałę Naczelnego Wodza i polecenie, aby wytrwała. Na obszarze Wielkopolski panuje spokój. Niemcy tam nie nacierają. Obraz operacji jest już dosyć jasny. Natarcia niemieckie poszły w dwóch głównych kierunkach, na nasze południowe i północne skrzydła z uderzeniem pośrodku kierunek na Warszawę. Zamiarem niemieckim jest ściśnięcie sił polskich w tej obręczy. Komunikaty nasze donoszą, że bombardowanie niemieckie trwa na całym terenie Polski, są duże straty ludności cywilnej, pewne uszkodzenia linii i dworców kolejowych, co z pewnością opóźni naszą mobilizację i transporty koncentracyjne. 2 września napisałem do pułkownika Józefa Smoleńskiego list tej treści. Kochany pułkowniku, z raportów moich wiesz, że na razie nie zanosi się na żadne zmiany poważniejsze w sytuacji Litwy, pozostanie ona ściśle neutralna na czas dłuższy. Wskazuje to mnie na rolę obserwatora w czasie, gdy według mego sumienia powinienem być w szeregach. Biłem się z myślą, czy zwrócić się z prośbą o odwołanie mnie w formie służbowego raportu, czy też prosić Ciebie, pułkowniku, o pomoc i decyzję. Jeśli tu nadal jestem potrzebny, to trudno, lecz jeśli będzie możliwość zamiany, to gorąco Cię proszę poprzyjmując sprawę u szefa sztabu. Dodatkowo sztab naczelnego wodza podał w dniu 3 września do wiadomości, że dotychczas rozpoznano na naszym froncie 32 dywizje niemieckie zaangażowane w pierwszej linii. To nie za dużo. 4 września Komunikaty Sztabu Naczelnego Wodza i wiadomości przenikające do Kowna z Polski wskazują wyraźnie, że położenie na froncie naszym grozi całkowitą katastrofą, że nasze dywizje piechoty i brygady kawalerii nie są w stanie zatrzymać natarcia licznych niemieckich dywizji pancernych i zmotoryzowanych. Na całym froncie cofamy się w oszałamiającym tempie. Komunikaty niemieckie i radiowe komentarze głoszą od wczoraj, że siły polskie zostały już rozbite całkowicie, w szczególności, że lotnictwo polskie przestało istnieć. Zestawiając komunikaty nasze i niemieckie dostrzega się wyraźną dezorganizację i pomieszanie naszych jednostek. Bijemy się poszarpani i nie mamy dostatecznie szybkich odwodów naczelnego wodza, aby sytuację naprawić. Niemcy biją nas lotnictwem, bronią pancerną, dywizjami zmotoryzowanymi i przewagą techniczną oraz ilością artylerii itd. Niemieckie uderzenie na Śląsk i Kraków ma na celu opanowanie rejonu przemysłowego Śląska i następnie po pobiciu naszych sił w tym rejonie dalsze uderzenie na COP oraz być może na Jasło-Krosno, nasz rejon naftowy, aby odebrać nam możliwości dalszego stawiania oporu. Jest to południowe natarcie niemieckie. Na północy dwa natarcia silne, nieco późniejsze od poprzedniego, weszły na Warszawę od północy przez korytarz pomorski oraz sprós Wschodnich, a równoległe z tym na kierunek Piotrków Warszawa. Jest to północne skrzydło niemieckich kan. Będzie ono pogłębione uderzeniem z Prus Wschodnich w rejon Białystok-Brześć nad Bugiem. Nie rozumiem jeszcze całości tego obrazu, zwłaszcza z naszej strony. Jakim sposobem znalazły się duże nasze siły w tak zwanym korytarzu pomorskim na północ od Grudziądza i Bydgoszczy. Nie rozumiem obecności naszych sił, podobno silna armia generała Kutrzeby w Wielkopolsce, kiedy walki toczą się już pod Skierniewicami i pod Tomaszowem Mazowieckim. Wszystko to, co się dzieje... Obecnie na froncie jest zupełnie sprzeczny z planem koncentracji z 1936 roku, chyba że plan ten uległ wielkim zmianom w ostatnich latach, 1938-39, po moim wyjeździe do Kowna i przeprowadzono całkowicie odmienną koncentrację, wysuwając duże siły na Pomorze, do Wielkopolski, od obszaru Śląska i na wysunięte na zachód przedpole Wisły. Jeśli tak się stało, to podstawiliśmy się Niemcom, wleźliśmy im w samą paszczę połknął nas jak nic, ruszając mocno obydwiema szczękami kanny. Tych dużych niejasności otrzymywane przeze mnie komunikaty, nawet specjalne, nie usuwają. Najważniejszą w nich jest kwestia, czy mobilizacja i koncentracja naszych sił została już ukończona. Przyjmując rozkaz mobilizacyjny z sierpnia 30. Dnia 1939 roku, za początek mobilizacji w Polsce, jesteśmy dopiero w szóstym dniu mobilizacji, nie licząc oczywiście jednostek zmobilizowanych znacznie wcześniej, a więc najwyżej w połowie ruchów koncentracyjnych. Żyjemy tu, w Kownie, własnymi domysłami, właściwie nie jesteśmy zupełnie informowani o naszym położeniu. 5 września Otrzymałem specjalny komunikat Sztabu Naczelnego Wodza Zawierające decyzję marszałka Śmigłego wycofania całego naszego frontu na linię rzek Buk-Narew-Wisła-Nita-Dunajec. Położenie nasze jest krytyczne. Działania niemieckie rozwijają się nadal według uprzedniego planu, jak można sądzić z ich komunikatów. Nie odczuwa się jeszcze żadnego naszego przeciwdziałania. Na południowym skrzydle polskim nastąpiła, jak wynika z naszego komunikatu, całkowita katastrofa. Niemcy zajęli już nie tylko Kraków, ale i Tarnów i posuwają się szybko na Jasło. Wieczorem otrzymałem odpowiedź pułkownika Smoleńskiego na mój list. Odpowiedź brzmiała — placówka bardzo ważna. Trzeba pozostać. Smoleński. A więc prośba moja o odejście na front została uchylona. Mam siedzieć tutaj. 7 września. Od rana Radio Warszawa nie działa. Radio Wileńskie wyjaśniło, że miało miejsce uszkodzenie stacji radiowej Raszyn od strony Łodzi. Lecz dziennik popołudniowy będzie już nadany z Warszawy. Nastrój u nas jest bardzo ciężki. Nasze panie urzędniczki poselstwa chodzą z zapuchniętymi oczami od płaczu. Nastroje nasze przypominają rok 1920 przed bitwą warszawską. Rząd polski wyjechał 5 września z Warszawy do Lublina. Zapewne ewakuowano również centralne instytucje, przypuszczalnie Bank Polski, Złoto oraz PKO. Kraków zajęty przez Niemców. Ogłosili oni oficjalnie, że złożyli hołd zwłokom marszałka Józefa Piłsudskiego i ustawili w krypcie przy jego trumnie wartę honorową. Wśród Polaków na Litwie... Niepokój i przygnębienie rząd litewski i sztab generalny podtrzymują swoje oświadczenia o neutralności. Sądzę, że do czasu zakończenia wojny zobowiązania tego dotrzymają, lecz w razie naszej zupełnej klęski zapewne zmienią swe stanowisko i pójdą na Wilno. Na razie wojsk litewskich na kierunku Wilna nie ma. Sprawdziłem pośrednio. Czekamy wszyscy z niesłychanym naprężeniem na wypadki. Działania niemieckie jak dotąd są wojskowo doskonałe. Wyczyny pancernych i zmotoryzowanych dywizji potwierdzają, że broń ta zdała celujący egzamin w warunkach wojny par excellence manewrowej przy dobrej pogodzie w zachodniej, południowej i środkowej Polsce wobec nieufortyfikowanych naszych granic. Sytuacja w Polsce nie jest nam znana. Wiadomości ze sztabu naczelnego wodza są niezmiernie lakoniczne, same niedopowiedzenia. Dziś rano Warszawa nagle umilkła w połowie dziennika porannego. Po dwóch godzinach radio Wilno podało, że było uszkodzenie techniczne, że naprawa jest w toku i że popołudniowy dziennik będzie nadawany znów z Warszawy. Przed południem był u mnie porucznik Pichon. Wypytywał o dokładne położenie na naszym froncie. Niestety nie mogłem tego dać, bo sam nic nie wiem. Porucznik Pichon... Ostrzegł nas przed poważną zmianą nastroju w ludności na Litwie na naszą niekorzyść oraz o dużym zwiększeniu się wpływów niemieckich. Według niego sytuacja tu bardzo się dla nas komplikuje. Straty nasze według komunikatów niemieckich są olbrzymie, wynoszą setki tysięcy jeńców i ogromne ilości materiału wojennego, lecz na pewno i Niemcy też ponoszą ciężkie straty. Komunikat niemiecki donosi, że generał Bortnowski jeszcze się bije i odszedł na Tucholę. Tak samo według tegoż komunikatu trzymają się Poznań i Toruń. Są to straszliwe walki z naszej strony w zupełnym przemieszaniu, bez łączności i bez zorganizowanego zaopatrzenia. Z zapartym tchem patrzymy na Toskowna. Czy to już jest szybka katastrofa, czy też wyczekiwanie na moment przeciwuderzenia? Na Litwie nastroje są zmienne. Istnieje tu Schadenfreude. Zła radość Litwinów, że Polska, dumna i pańska w pojęciu większości Litwinów, ponosi klęski z rąk Niemiec, ale jest też dużo głosów świadczących o wielkim współczuciu dla Polski. Prasa litewska jest na ogół przyzwoita i ściśle neutralna, z odcieniami życzliwości dla aliantów. Niemieckich wpływów też tu nie brak, lecz nie odnoszą większego sukcesu. Jestem zdania, że do czasu decydujących wydarzeń na froncie zachodnim we Francji... Nie grozi Wilnu ze strony Litwy żadne niebezpieczeństwo. Otrzymałem wiadomości, że generałowi Raszczykisowi już proponowano ze strony niemieckiej, pułkownik Just, zajęcie Wilna i że miał on Niemcom kategorycznie odmówić. Mam przecież jego słowo, że przeciwko Polsce Litwa nie wystąpi. Jeżeli Niemcy naruszą terytorium Litwy, to Litwini będą naszymi sprzymierzeńcami. Wczoraj przyjeżdżał przez Kowno cały skład osobowy Komisariatu Generalnego RP z Gdańska z ministrem Marianem Chodackim na czele, wypuszczony przez Niemców do Polski po kilkudniowym zatrzymaniu ich w więzieniu. Wszyscy, z wyjątkiem ministra Chodackiego, przybyli do Kowna w okropnym stanie, pobici, zmaltretowani przez gdańsko-niemiecką policję. Pułkownik Wincenty Sobociński, atasze wojskowy w Gdańsku i radca Wiesław Arlet. Noszą na sobie ślady duszenia na szyjach i poważne silnice na twarzach. Opowiadają trochę bezładnie o pierwszych godzinach wojny w Gdańsku. Ze słów niektórych z nich wynikałoby, że wybuch wojny dla nich był zupełnym zaskoczeniem wobec uspokajających zapewnień otrzymywanych w nocy na 1 września z Warszawy, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dosłownie na parę godzin przed ruszeniem Niemców do ofensywy. Pomimo bardzo ciężkich przejść moralnych i fizycznych, cały zespół trzyma się na ogół dobrze. Jadą dziś wszyscy do Lublina. Minister Chodacki, major dyplomowany piechoty, były atasze wojskowe w Helsinkach, od paru lat w MEZ, mówił publicznie na przyjęciu, na ich cześć u ministra Harwata, że silna armia generała Bortnowskiego na Pomorzu była tam celowo skoncentrowana na życzenie ministra Beka celem demonstracji zbrojnej przeciwko Gdańskowi i że właśnie teraz ma ta armia uderzyć na Gdańsk. Pan Chodacki utrzymywał, że są mu znane najdokładniej wszystkie nasze plany wojenne i że położenie rozwija się najzupełniej pomyślnie. Zaprosiłem po tym przyjęciu pułkownika Sobocińskiego, który mieszkał w naszym domu do mego biura... I zaznajomiłem go z istotną naszą sytuacją na podstawie komunikatów ze sztabu naczelnego wodza. Był prawdziwie wstrząśnięty ponurą i tragiczną prawdą. Chwilę milczał, a potem rzekł z ogromną goryczą — Niemcy pobiją nas bez reszty. Pułkownik Sobociński opowiadał mi, że komisariat w Gdańsku miał z MZ do ostatniej chwili wiadomości, że nastąpiło odprężenie i że wojny nie będzie. Dziś wieczorem cała grupa gdańska odjechała do Wilna. Komunikacja bezpośrednia z Kowna do Warszawy została przerwana 5 września bieżącego roku. Podobno pociągi z Wilna do Warszawy idą okulnymi liniami przez Brześć nad Bujem. Dzisiaj rano wyjeżdża samochodem do Polski major S.G. Armii Estońskiej, Massim, który prosił mnie... Aby mógł być jako obserwator przy sztabie Naczelnego Wodza, miał on list polecający pułkownika Saarsena. Poradziłem mu, żeby jechał przez Suwałki, Grodno, Białystok, Brześć nad Bugiem i ewentualnie Warszawa, bo przypuszczam, że sztab Naczelnego Wodza, a przynajmniej jeden jego eszelon, jest już w Brześciu nad Bugiem. Ostatnie dni w Kownie 8 września Nie mam od trzech dni... Żadnej łączności ze sztabem Naczelnego Wodza w Warszawie. Poczta Kowieńska przyjmuje wprawdzie depesze, ale przekazuje je tylko do Wilna. Komunikaty specjalne sztabu Naczelnego Wodza przestały nadchodzić. Ostatni komunikat otrzymałem wieczorem 5 września. Poselstwo RP w Kownie również nie posiada żadnej łączności z MSZ. Zainterpelowane województwo wileńskie oświadczyło nam, że i ono nie posiada żadnej łączności z rządem RP ani z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. O rządzie RP wiadomo, że nie zatrzymał się w Lublinie, na Łęczowie, według przedwojennego planowania wskutek bombardowania przez Niemców jeszcze przed przybyciem tam pociągów ewakuacyjnych z ministerstwami. Na razie nie wiemy, dokąd rząd się udał i gdzie obierze za swą tymczasową siedzibę. Poza pogłoskami i własnymi domysłami nie posiadamy żadnych danych, na podstawie których moglibyśmy zdać sobie sprawę z tego, co się istotnie dzieje w Polsce. Na mocy wiadomości podawanych przez nasze dwie radiostacje Warszawa 2 i Wilno wynikałoby jednak, że nastąpiła nieprawdopodobna dezorganizacja potworny chaos spowodowany iść apokaliptycznym tempem wydarzeń wojennych, piorunującą szybkością działań niemieckich na lądzie i bombardowaniami lotnictwa. Warszawa została dzisiaj ogłoszona jako obszar warowny. Cywilna ludność buduje polowe fortyfikacje wokoło miasta, aby zapobiec wdarciu się niemieckiej broni pancernej. Dowódcą obrony Warszawy został mianowany generał Walerian Czuma, były dowódca 5. Dywizji Piechoty i ostatnio dowódca Straży Granicznej. Lotnictwo i dywizje pancerne odegrały w pierwszym etapie działań niemieckich olbrzymią rolę. Lotnictwo zatrzymało, opóźniło i jak widać zdezorganizowało naszą koncentrację. Dywizje pancerne i zmotoryzowane szybkimi uderzeniami na głębokość bez uwagi na swoje skrzydła uniemożliwiają powolne ustępowanie terenu przez nas, na co głównie liczyliśmy. Działania niemieckie idą w tempie nieznanym dotychczas w historii wojen, po 50-100 kilometrów dziennie. Trudno uwierzyć, że szóstego dnia wojny jednostki pancerne niemieckie znalazły się aż w Skierniewicach, a być może i pod samą Warszawą. Poza tym mamy wiadomości, że dywersja niemiecka na naszych tyłach dezorganizuje łączność. Łatwo to wyczytać, studiując mapę na podstawie komunikatów niemieckich i własnych. Pomimo to widać również, że robimy co tylko można i że bronimy się. Myślę, że... Coś przygotowuje się na północy naszego frontu w rejonie Warszawy. Według naszego planu z 1936 roku na tym obszarze, na wschód od Wisły, miały być skoncentrowane odwody naczelnego wodza. Niemiecki komunikat z 7 września 1939 roku donosi o zdobyciu Westerplatte w Gdańsku i o pobiciu Grupy Pomorskiej w składzie dwóch dywizji piechoty i Pomorskiej Brygady Kawalerii generała Grzmota Skotnickiego. Ponieważ Poznań trzyma się jeszcze, wierzę, że generał Skotnicki, dzielny kawalerzysta, przerwie się przez tyły Niemców i dołączy do armii poznańskiej generała Kutrzeby. Niemiecki komunikat podaje, że polska grupa pomorska wykazała nadzwyczajną odwagę i poniosła olbrzymie straty. Niemieccy żołnierze z szacunkiem odnoszą się do tych oddziałów polskich, pisze komunikat niemiecki. Komunikat ten podaje również, że do wieczora dnia 7 września 1939 roku na froncie polskim wzięto 50 tysięcy jeńców i 126 dział. Prasa niemiecka z Królewca umieściła opisy walk na Pomorzu i zniszczenia naszej grupy pomorskiej. O bojach pomorskiej brygady kawalerii ukazała się w niemieckiej gazecie następująca wzmianka pod tytułem Odważny wróg. W składzie polskiej pomorskiej grupy, zniszczonej ostatnio przez nas na Pomorzu, była brygada kawalerii. Brygada ta poniosła wielkie straty. Wynikały one stąd, że wszystkie jej oddziały biły się wyjątkowo mężnie. Pomorska brygada kawalerii wykazała postawę wzbudzającą podziw niemieckich żołnierzy. Wspominam ten artykuł z niemieckiej prasy, ponieważ w składzie brygady był drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich. Pułk, którym miałem zaszczyt dowodzić w latach 1932-1935. 9 września. Wczorajszy dzień przyniósł nam nowy kryzys na froncie. Tym razem chodzi o Warszawę. Po zbombardowaniu Raszyna radiostacja Warszawa 1 przestała nadawać. Niemcy nastroili się na falę Raszyna i puszczają paniczne wiadomości, że Warszawa jest już przez nich zajęta. W rzeczywistości Warszawa przygotowana jest do obrony przed uderzeniem pancernych i zmotoryzowanych dywizji niemieckich. Dziesiąty już dzień toczy się straszliwa walka z niemiecką przygniatającą przewagą o losy Polski. Bijemy się sami bohatersko, chociaż nieporządnie, z wielokrotną, druzgocącą przewagą. Odnoszę wrażenie, że jednak Byliśmy po prostu zaskoczeni wybuchem wojny. Na Litwie znowu nastroje odwróciły się na naszą korzyść. Są liczne dowody szczerej sympatii dla Polaków i Polski. Generał Rasztikis wczoraj z okazji święta narodowego występował przeciwko Niemcom, ostrzegał przed niemiecką propagandą i przed snuciem przez Litwinów lekkomyślnych planów. Miał poprzednio kiedyś powiedzieć, jak doniesiono mi, że dopóki on jest naczelnym wodzem Litwy, to na Wilno nie uderzy. Oczywiście w obecnej sytuacji Polski. Otrzymałem wiadomość, że w Kłajpedzie żadnego wojska... Przebranego w litewskie mundury nie ma, że generał Rasztikis, wzywany do królewca przez Hitlera w sprawie Wilna, nie był, że delegacja młodszych oficerów litewskich udać się miała do prezydenta Smetony z prośbą, aby odebrać nam Wilno, ale została powstrzymana przez starszych oficerów, którzy rozsądnie wytłumaczyli im, że nie czas iść teraz na Wilno, kiedy Polska ciężko walczy z Niemcami. A może są to tylko fałszywe pogłoski rozsiewane przez agentów propagandy niemieckiej? Po południu widziałem się z pułkownikiem Deglavsem. Podał mi on wiadomości, że pułkownik Resing, niemiecki atasze wojskowy w Helsinkach, mówił, iż w najbliższym czasie będzie wykonane natarcie z Prus Wschodnich wielkimi siłami na skrzydło północne armii polskich walczących pod Warszawą. Wiadomość tę podałem przez francuskiego atasze wojskowego w Rydze i stamtąd do sztabu francuskiego i polskiego. Za sztabem naczelnego wodza już od dnia 6 września nie mam żadnej łączności. Porucznik piszą, pomocnik ataszy wojskowego Francji w Kownie twierdzi, że sympatie wojska litewskiego są po stronie Polski. Na froncie pod Warszawą sytuacja jest nadal bardzo poważna. Toczy się tam według komunikatów niemieckich zacięta bitwa. Niemieckie dywizje pancerne przerywają się przez nasz front i niszczą tyły. Sowiecka Rosja mobilizuje i gromadzi siły na granicy z Polską. Wiadomość powyższą, jako zupełnie pewną, otrzymałem z trzech źródeł. Od pułkownika Deglawsa Łotysza, pułkownika Raidny, Estończyka i od pułkownika Dulksnysa Litwina. Koncentracja przeciwko nam czy zabezpieczenie się przed ewentualnym wkroczeniem Niemców. Próbuję przekazać tę wiadomość do Wilna. Może oni mają łączność ze sztabem naczelnego wodza. Podałem tę wiadomość również porucznikowi Piszonowi. W Warszawie idą boje pod samą stolicą na Przedmieściach. Wczoraj Warszawa odparła ataki niemieckiej dywizji pancernej. Dziś Radio Warszawa 2 działa. Minister Harvard narobił niepotrzebnego alarmu o Wilno na podstawie zwykłych plotek. Nie wierzę stanowczo w wystąpienie Litwy przeciwko Polsce o Wilno obecnie w tej naszej sytuacji, jak również nie wierzę w naruszenie neutralności Litwy przez Niemcy. 11 września. Wczorajsze komunikaty wskazują, że odwrót grup polskich z rejonu Torunia, Poznania, Łodzi i Kielc nie został jeszcze zakończony. Pancerno-motorowe armie niemieckie dotarły już do Wisły i pod Warszawę. Grupa armii niemieckiej z Prus Wschodnich rozwinęła natarcie na północy, na froncie Narwi i Biebrzy, aby oskrzydlić Warszawę od północy i wschodu. Na południowym froncie odwrót nasz Dotoczył się prawie bez walk aż do Sanu. Jest rzeczą pewną, że nasze grupy osłonowe były wyminięte lub przerwały się przez niemieckie grupy pancernomotorowe oraz że koncentracja naszych głównych sił na zachód od Wisły i na południe od Narwi opóźniła się i nie udała się z powodu działań lotnictwa niemieckiego. Łączności ze sztabem naczelnego wodza nie mam w dalszym ciągu. Na Litwie panuje spokój, nie ma żadnych złych zamiarów przeciwko Wilnu i Polsce. 12 września. W Warszawie położenie nieco lepsze. Natarcia niemieckie odparto. Należy się liczyć z natarciem piechoty niemieckiej w najbliższym czasie, bo dotychczas o zdobycie Warszawy walczyły tylko dywizje pancerne i zmotoryzowane. Wczoraj komunikat prasowy sztabu naczelnego wodza wskazuje że utrzymujemy się na linii Biebrza-Narew-Buk-Wisła-San. Niemieckie próby zawarcia pokoju po kampanii w Polsce Niemcy uważają, że ta kampania już jest zakończona. Zawarte w mowach Hitlera i Göringa spotkały się z ostrą odprawą Wielkiej Brytanii, która wzięła w swoje ręce kierownictwo polityczne wojny. Rosja sowiecka mobilizuje się i koncentruje siły na swojej zachodniej granicy. Sfery polityczne Wielkiej Brytanii nie sądzą, ażeby to było czynione w zamiarach zaczepnych przeciwko Polsce. W obecnej sytuacji jest to obojętne. Zebraliśmy całość sił na zachodni front przeciw Niemcom i nasz front wschodni jest absolutnie bezbronny. Nawet Korpus Ochrony Pogranicza zastąpiony został bardzo słabymi namiestkami. Litwa ogłosiła częściową mobilizację, podobno mobilizuje się Czwarta Dywizja Piechoty. Nad granicą z Polską rozwinięta jest osłona. W Kownie przygotowywany jest projekt ewakuacji miasta w wypadku najścia Niemców. Prasa litewska dziś rano zamieściła dużo przychylnych dla Polski wiadomości i artykułów. Dziś od rana pada pierwszy we wrześniu tego roku rzęsisty deszcz. Jeżeli również pada i w Polsce, to może skończą się błyskawiczne działania niemieckiej broni pancernej i zmotoryzowanej. 14 września Wczoraj byliśmy w Wilnie. Stefa, aby odwieźć galony jodyny, stosy bandaży, poduszek, bielizny i temu podobne. Poza tym, aby odwiedzić swoją matkę, a ja w nadziei, że stamtąd łatwiej nawiążę łączność ze sztabem Naczelnego Wodza i zorientuję się w położeniu. Niestety doznałem zawodu. Wilno jest zupełnie odcięte, bez wiadomości i bez żadnej łączności, jak i my w Kownie. Sztab Naczelnego Wodza znajduje się we Włodzimierzu Wołyńskim, a poprzednio przez kilka dni był w Brześciu nad Bugiem. Rząd RP ma być w Krzemieńcu, ale tego nikt na pewno nie wiedział w Wilnie z wojewodą wileńskim, pułkownikiem Arturem Maruszewskim. Włącznie. Według tego, co się dowiedziałem w Wilnie oraz co widziałem na własne oczy, położenie nasze jest zupełnie beznadziejne. Informowano mnie, że wszystkie nasze siły, będące jeszcze w tym rejonie Grodno i Wilno, otrzymały rozkazy wycofania się do Małopolski Wschodniej, na Dniestr i Bystrzycę, na Pokucie. Pomijając, że wydaje się to zgoła niewykonalne, ponad tysiąc kilometrów marszów, przeważnie pieszych, świadczyłoby to jednocześnie, że kampanię już z Kretesem przegraliśmy. Pod tym względem pobyt w Wilnie otworzył mi szeroko oczy na ponurą rzeczywistość naszego położenia. Udałem się wprost do województwa, aby zasięgnąć informacji o naszym położeniu. Trafiłem bezpośrednio na konferencję wojewody Maruszewskiego z dowódcami jednostek wojskowych garnizonu Wileńskiego. W chwili mojego wejścia na salę debatowano nad położeniem i nad środkami obrony Wilna na wypadek uderzenia ze strony Litwy. Międzywojskowymi byli także podpułkownik Kardaszewicz, dowódca pułku KOP i kilku innych starszych oficerów. Napad Litwinów na Wilno uważano powszechnie za największe zagrożenie Wilna. Uspokoiłem te obawy, kategorycznie mówiąc, że Litwa nie ma zamiaru pakować nam noża w plecy w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Twierdzenia moje przyjęte zostały z wyraźnym niedowierzaniem. Poprosiłem natomiast o podanie mi wiadomości o tym, co dzieje się w Polsce. Wojewoda Maruszewski oświadczył mi w obecności wszystkich zebranych, że położenie nasze jest beznadziejne, że prawdopodobnie nie unikniemy okupowania całej Polski przez Niemców, lecz nie uważa on tego za koniec wojny, która przez zachodnie mocarstwa prowadzona będzie aż do pełnego zwycięstwa nad Hitlerem. W samym Wilnie widoczny jest stan wojenny. Sytuacja jest bardzo trudna. Istnieją już poważne trudności aprowizacyjne, zabraknie rychło węgla i nafty. Chleb sprzedawany jest wyłącznie na kartki, Długie ogonki, biedoty stoją przed piekarniami. W wielu sklepach niechętnie sprzedają chyba za brzęczącą monetę, srebro albo złoto, oczywiście carskie. Wilno jest całkowicie ogołocone z wojska. Wszystko poza kilkoma słabymi i nieuzbrojonymi batalionami Korpusu Ochrony Pogranicza i kilkoma batalionami zapasowymi pułków pierwszej Dywizji Piechoty Legionów, złożonymi z rezerwistów i prawie zupełnie bez broni, odeszło. Jak mnie poinformowano, nie ma amunicji ani żadnych zapasów broni. Wilno nie mogłoby się bronić w razie natarcia niemieckiego i nie mogłoby stawiać oporu nawet w razie, jeśli by Litwini chcieli pokusić się o nie. Podaję to, co usłyszałem od pułkownika Maruszewskiego i zebranych u niego starszych oficerów garnizonu wileńskiego. Relata refero. Co do wiadomości z frontu, to powiedziano mi rzeczy przekraczające najgorsze moje przypuszczenia. Potwierdzenie tej oceny znalazłem w ekspozyturze oddziału drugiego sztabu naczelnego wodza, dokąd udałem się z kolei, aby próbować przez nich nawiązać łączność ze sztabem naczelnego wodza. Zastałem tam ponury, tragiczny obraz kompletnego zamętu i zarazem całkowitej rezygnacji. Dla mnie szczególnie przykre i bolesne było zwątpienie w możliwości dalszej walki przeciwko Niemcom, opuszczenie bezradne rąk i nastrój całkowitej klęski. Dowiedziałem się od nich, że od dnia 6 września nie posiadają łączności z oddziałem drugim sztabu naczelnego wodza, że nie otrzymali żadnych absolutnie wskazówek, ani żadnych zarządzeń, co mają robić ze sobą.